Tutaj na Wrocławskich Targach Energetyki Odnawialnej widzę najwięcej prezentuje się ogniw fotowoltaicznych, a mnie przyciągnęła ta konstrukcja, która znajduje się na stoisku firmy Iron z Bydgoszczy. Jest to wiatrak, ale taki dosyć nietypowy, dlatego że on stoi tak jakby w pionie, tak jakby obrócony jest. Moim rozmówcą jest Michał Wrzesiński, dyrektor do spraw sprzedaży, którego chciałabym zapytać na wstępie, jakie są palety takiej konstrukcji wiatraka stojącego nie tak jak zazwyczaj widujemy na naszych polach tylko kręcącego się wokół osi pionowej. Taki wiatrak działa troszeczkę w oderwaniu od kierunku wiatru, to znaczy taki wiatrak jest w stanie wygenerować i dostosować się i uzyskać tą energię obrotową z energii wiatru, niezależnie od kierunku, z którego on wieje. Jest to wiatrak konstrukcji firmy Eiron, który powstał przy współpracy z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Jest to, uważamy w tej chwili, najbardziej zaawansowany wiatrak opionowej osi obrotu na świecie. Mamy bardzo wysoką skuteczność, którą gwarantujemy na poziomie 55%, czyli energia wiatru, którą uzyskujemy i jesteśmy w stanie przetworzyć i jak gdyby do naszych późniejszych celów wykorzystać to jest 55%. U góry jest coś, co mi przypomina jakiś taki wiatrowskaz. Wiatrowska. Tak, ja już zaraz wytłumaczę o co chodzi. Generalnie koncepcja na wiatraki pionowej osi obrotu jest taka, że one nie potrzebują wiedzieć, z której strony wieje wiatr, żeby z niego tą energię generować. My to troszeczkę zmieniliśmy, ponieważ bezstratnie energia tutaj do kątu nastawy łopat pochodzi z tego właśnie wiatroskazu, który pani tutaj widzi. Energia, którą ten wiatrowskaz i kierunek wiatru, który on czyta, jest naszym opatentowanym sposobem przekazywana na te trzy łopaty, na te trzy skrzydła i one w trakcie obrotu cały czas zmieniają kąt nastawy. Poznanie tego kierunku wiatru pozwala nam w sposób optymalny przestawić kąt natarcia tych łopat, tak aby wykorzystać jak najwięcej tej energii w zależności od kierunku, z którym on wieje. Tak jak mówiłem, odbywa się to w sposób bezstratny, ponieważ energia na ustawienie kąta pochodzi nie jakby z siły wiatru, którą redukujemy i, i, i siły wiatru, którą stracimy, tak jak to ma miejsce w przypadku standardowych wiatraków, tylko ona pochodzi z tego wiatrowskazu jest całkowicie niezależna. Fakt, że ten kąt jesteśmy w stanie zmieniać w trakcie każdego obrotu, ponieważ widać to na modelu, te łopaty cały czas w trakcie obrotu pracują niezależnie od siebie, no, pozwala nam wygenerować bardzo, bardzo wysoką sprawność i sprawia, że jest to bardzo, bardzo zaawansowana turbina. Na ilustracji, która stoi za nami, widzę gospodarstwo rolne po architekturze, sądząc skandynawskie, koło którego stoją trzy takie turbiny właśnie, o pionowej osi obrotu, takie jak mhm. ta, tak. te, to jest którą oglądamy. Ponieważ stoimy obok modelu 1 najmniejszej turbiny, jaka jest w ofercie firmy Eiron w tym momencie. Turbiny, które widzimy na zdjęciu za nami, jak słusznie pani zauważyła, jest to skandynawski region. Są to turbiny o mocy 7 kW, 7 kW każda i jest to na chwilę obecną największy model, który oferujemy. Dla gospodarstwa rolnego, mówię mm. o takim przeciętnym polskim gospodarstwie, nie mm. hektarowym, nie. 200 hektarowym, ale takim kilkunasto, kilkudziesięcio hektarowym. Jaka turbina byłaby potrzebna, żeby zasilić je prąd? To, to, to, to zależy od profilu gospodarstwa, prawda? I, i, I czym to gospodarstwo się zajmuje. Ja mogę tak powiedzieć: z średniej wielkości domek jednorodzinny, powiedzmy rodzina w Polsce przyjmuje się, że potrzebowałaby gdzieś mocy na poziomie 2-3 kW. Gospodarstwo średniej wielkości 20-40 hektarowe. Możemy przyjąć, że przy takim standardowym w miarę profilu działalności, czyli zapotrzebowaniu energetycznym, e, myślę, że tutaj taka 5-7 kW turbina byłaby, e, znacząco wpłynęłaby na redukcję kosztów, e, że tak powiem, związanych z zakupem energii. Czy trzeba tutaj pozwolenia na budowę, te wszystkie formalności spełnić, czy można bez pozwolenia? To zależy też od tego, gdzie mocujemy tą turbinę. Jeżeli chodzi o e, naszą Ofertę pozwalamy, nasza oferta pozwala mocować turbiny 1 i 3 kW na dachach płaskich i mieścimy się tutaj w granicy przewidzianej przez polskie prawo budowlane 3 metrów powystawania poza obrys, poza, poza, poza wysokość dachu i w tej sytuacji nie potrzebujemy żadnych zgłoszeń, żadnych, żadnych dodatkowych pozwoleń na budowę. No to super, czyli dwie takie turbiny 3 kW mieszczące się w tych trzech metrach, zarazem gospodarstwu dadzą tyle prądu, ile tak orientacyjnie szacujemy, że byłoby to potrzebne. W dużym uproszczeniu, w dużym uproszczeniu. W, przy warunkach oczywiście wiatru, ponieważ ta energia też zależy od no, wietrzności miejsca, w której to w której to instalujemy, ale można by było zakładać, że zamocowanie dwóch bądź kilku turbin, w zależności też od profilu i naszego zużycia prądu i wieczności regionu, w którym się znajdujemy, tak mogłoby pokryć zapotrzebowanie takiego gospodarstwa albo przynajmniej w jego dużej części. Ale gdybyśmy chcieli na przykład taką turbinę pije właśnie do tego, co Pan powiedział o wieczności, postawić 100 metrów za domem, bo tam jest akurat wzgórze, mhm. które siłą rzeczy będzie bardziej, bardziej wiecznym miejscem czasem. niż nasze gospodarstwo, które jest w lekkim mhm. dołku. Tu trzeba pozwolenie na budowę, no, jednak powiedzmy 100 metrów kabli trzeba by pociągnąć. Jak to formalnie wygląda? Ze strony formalnej w, na chwilę obecną w Polsce możemy to rozpatrywać w dwóch aspektach. Dostarczamy dwa gotowe rozwiązania. Jednym z nich są maszty, Drugim rozwiązaniem są słupy, no, słupy przyjmowane jest to, że są bardziej estetyczne, ponieważ nie zawierają żadnych dodatkowych wsporników. Ich minusem jest fakt, że cena tych słupów jest troszeczkę wyższa. Dodatkowo wymagają fundamentów, dodatkowo wymagają trwałego związania z gruntem. Czyli już pozwolenie na budowę. Czyli to grę. wiąże się z pozwoleniem na budowę. Troszeczkę uproszczonym, ponieważ niepotrzebne w przypadku tych małych turbin są żadne badania środowiskowe, badania szlaków migracji ptaków i, i, i tego typu rzeczy. Jest to troszeczkę uproszczony proces, ale potrzebny jest nam, że tak powiem, projekt, który dostarczamy. Potrzebne są obliczenia i ktoś, kto się pod tym podpisze, podpisze ze strony, że tak powiem, projektowej. Druga opcja jest to znacznie łatwiejsza i bardziej przyjazna, że tak powiem, konsumentowi i jest to montaż na maszcie. I teraz maszty, które nie przekraczają określonej wysokości, bodajże jest to do 30 metrów, wymagają jedynie zgłoszenia budowlanego, nie pozwolenia, a zgłoszenia budowlanego. Jest to konstrukcja, która nie jest na stałe związana z gruntem. No Jej minusem jest fakt, że zajmuje to kilka, kilkanaście metrów kwadratowych więcej ze względu na odciągi, które do tego masztu są przewidziane w celu usztywnienia, wzmocnienia tej konstrukcji. Zaletą masztów jest niższy koszt. Tak jak powiedziałem, brak potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy zwykłe zgłoszenie, że taką budowę, taką instalację posiadamy. A ten prąd możemy wtedy oddawać do sieci energetycznej? Tak, w obu przypadkach, czy nawet w przypadku instalacji na, na, na dachu budynku, możemy ten prąd oddawać do sieci, możemy te wiatraki stosować w, że tak powiem, tak zwanej wersji on-grid, off-grid, czyli w w przypadku przyłączenia do sieci konsumujemy energię, którą produkujemy, nadwyżki oddajemy do sieci bądź całość sprzedajemy do sieci. Druga opcja jest to korzystanie z tego, tego wiatraka w wersji z, z bateriami bądź korzystanie z energii, którą on wytwarza i na przykład przekazywanie nadwyżek na cele ogrzewania czy na cele podgrzania wody konsumpcyjnej. także daje nam to bardzo bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Rozumiem, że gdy nie ma wiatru to prądu nie produkuje, no, wtedy bierzemy sobie z sieci i normalnie się rozliczamy, tak jak robiliśmy to dotąd, ale co w sytuacji, gdy jest wiatr bardzo mocny, czy turbina się zatrzyma ze względu Bezpieczeństwa, czy ma jakiś tutaj sprytny sposób, żeby jednak mimo wszystko też produkować tą energię? Produkt, który dostarczamy, czyli turbina, to tak naprawdę jest bardzo kompleksowy produkt, który składa się z części mechanicznej, czyli turbiny, z generatora oraz z systemu sterowania jakby tą turbiną. Także jest to w pełni inteligentny system, który bada wiele parametrów, takich jak siła wiatru, nasze zużycie, nadwyżki przekazuje albo nas rezystory, albo na, na, na, przekazuje je do sieci. Jest w pełni działający, bez potrzeby, bez potrzeby naszej ingerencji i bez potrzeby naszego sterowania tą turbiną, system, który również posiada systemy zabezpieczeń przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, wiatrami. W przypadku przekroczenia wartości granicznej, ta turbina sterowana mikroprocesorowo, po prostu poprzez generator i elektromechaniczny system, zwalnia, jest zwierana i hamowana do bezpiecznych wartości. Wytracana jest ta prędkość i ona wtedy zaczyna pracować po wyhamowaniu że tak powiem, od zera. Drugi, drugi system, który stosujemy chyba jako jedyni producenci jest to system awaryjnego hamowania mechanicznego. W przypadku jakiejkolwiek awarii systemów elektronicznych dajemy możliwość wyhamowania tej turbiny w sposób tradycyjny, mechaniczny, awaryjnym hamulcem. Chciałbym tylko jeszcze nadmienić, że ze względu na konstrukcję, fizykę są to turbiny bardzo ciche i one nie generują praktycznie żadnego hałasu. Drugą taką zaletą stosowanego przez nas rozwiązania pionowego jest tak zwany bezwład. Taka konstrukcja zapewnia bardzo, bardzo dużą odporność na chwilowe warunki, czyli chwilowe, bardzo silne podmuchy i przekroczanie takich wartości granicznych wiązałoby się z długim, długim okresem bardzo silnych wiatrów, bardzo silnych podmuchów, ponieważ ta turbina ze względów konstrukcyjnych jest odporna, ma duży bezwład i takie chwilowe chwilowe podmuchy nie sprawią, że tutaj jakieś wartości graniczne osiągniemy.